Minęła ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Świat jest na historycznym zakręcie, mówił premier Donald Tusk. Na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej mobilizował partię przed wyborami. Bo przeciwnik jest naprawdę silny i bardzo poważny. Węgrzy ruszyli do urn, dziś wybierają parlament, a głosowanie obserwują członkowie misji OBWE. Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Nie żyje młoda kobieta. Jechała bez kasku. Słowa przestrogi przed Rosją i jej zwolennikami i mobilizacja przed przyszłorocznymi wyborami. Koalicja Obywatelska zaczyna swoją kampanię. Podczas posiedzenia Rady Krajowej Partii jej szef, premier Donald Tusk, mówił między innymi, że świat znalazł się na historycznym zakręcie, a jego rząd wie, jak przeprowadzić Polskę przez kryzys bezpieczeństwa. Premier mobilizował i przestrzegał głównie przed zagrożeniem płynącym ze strony Rosji. Mówił, że Koalicja Obywatelska musi być gotowa na wszystko. Bo przeciwnik jest naprawdę silny i bardzo poważny w swoich zamiarach. Nie, nie możecie się wahać ani chwili. Tak, oczekuję od was poświęcenia. Oczekuję od was, oczekuję od was odwagi. Donald Tusk wskazał też dziesiątkę na wybory. To młodzi parlamentarzyści, do których, jak mówił, będzie należała przyszłość i mają przygotować partię na wybory. W tym gronie znalazła się między innymi Aleksandra Gajewska. Będziemy mówili o bezpieczeństwie międzynarodowym, gdzie będziemy mówili o bezpieczeństwie wewnętrznym. Ja będę podkreślała, jak ważne jest bezpieczeństwo każdej rodziny, każdego dnia. Wszyscy wiemy, jaka jest stawka tych kolejnych wyborów i wiemy, że każdego dnia trzeba pracować tak, jakby to była kampania wyborcza. Dodaje Marcin Kierwiński, któremu Rada Krajowa odnowiła mandat sekretarza Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Węgrzy przychodzą do lokali wyborczych. Głosują dziś w wyborach parlamentarnych. W otwarciu komisji w Budapeszcie przyglądali się polscy obserwatorzy z ramienia OBWE. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis i senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejda. Uznaliśmy, że ta komisja, której byliśmy przy otwarciu, pracuje bardzo dobrze i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Byli przedstawiciele trzech partii politycznych, którzy także pilnują, żeby ten proces przebiegł prawidłowo. W wyborach o przedłużenie trwających już 16 lat rządów walczy Fidesz premiera Wiktora Orbana. Jego najpoważniejszym rywalem, a według większości sondaży także potencjalnym zwycięzcą, jest opozycyjna partia TISA, Petera Madiara. Głosowanie na Węgrzech potrwa do godziny 19.00, Na pierwsze wstępne wyniki zostaną ogłoszone około 20.00. Wtedy też w Jedynce rozpocznie się audycja specjalna, poświęcona tym wyborom. Polska potrzebuje nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, uważa Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym podczas konferencji programowej Silna Nauka Suwerenna Polska w Bydgoszczy. Przekazał też, że PiS przygotowało program dotyczący nauki która, jak przekonywał, ma wpływ na siłę państwa i jego prestiż. Nauka jest elementem zarówno realnej siły, można powiedzieć, że niemalże fizycznej siły państwa, ale jest także elementem jego prestiżu, budującym jego pozycję międzynarodową. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce weszła w życie 1 października 2018 roku. Od tamtej pory była wielokrotnie nowelizowana. Na badania i rozwój w Polsce wydawane jest około 1,5% PKB. ciernia europejska to 2,2%. To są aktualności jedynki. A w nich o tragicznym wypadku na hulajnodze elektrycznej w Lublinie. Nie żyje 26-latka, która w wyniku gwałtownego hamowania przewróciła się i uderzyła głową o kostkę brukową. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ofiara wypadku nie miała na głowie kasku. Za dwie godziny początek ogólnokrajowych obchodów 86. rocznicy zbrodni katyńskiej. Rozpocznieje msza polowa przy Muzeum Katyńskim w Warszawie. Potem uroczysty apel pamięci z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. To w przeddzień przypadającego na 13 kwietnia dnia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Święto to upamiętnia prawie 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamortowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. To był wyjątkowy dzień dla nas radiowców i dla państwa naszych słuchaczy. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Radia. To z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia regularnego nadawania programu Polskiego Radia. Radio uczy nas uważności, podkreśla medioznawczyni dr Joanna Bachura Wojtasik. Jest to takie medium, które żyje nie tylko informacjami, ale żyje przede wszystkim emocjami. To, to, co dla niego jest bardzo charakterystyczne, to jest wspólnotowość. To jest właśnie takie medium, które uczy nas bycia razem z innymi. To jest na pewno siła tego medium. W naszych mediach społecznościowych mogą Państwo obejrzeć film, w którym my, dziennikarze radiowej jedynki, opowiadamy o naszej stacji i o jej wyjątkowości.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 Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Piłkarze Legii Warszawa zremisowali z Górnikiem Zabrze 1-1 do 1 w spotkaniu 28. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla zespołu z Warszawy zdobył po rzucie karnym Rafał Augustyniak na 7 minut przed końcem. Gola dla Górnika w ostatnich sekundach meczu strzelił z kolei Paweł Bochniewicz. Michał Gaszparik, słowacki trener Górnika, docenił remis wywalczony w stolicy. Chłopacy walczyli do 96. albo które minuty. Mieliśmy tam najpierw pierwszą okazję i potem pokazali chłopacy charakter. Z bramkarzem wszyscy wierzyli, że możemy jeszcze strzelić bramkę i strzeliśmy tą bramkę. I ten punkt myślę, że jest bardzo ważny dla nas. Marek z szkoleniowiec Legii, mimo straconego gola w ostatniej akcji meczu, też docenił remis. No jeżeli nie wygraliśmy, no to dobrze, że, że też jest, jest ten punkt, bo nie wiadomo, ile to będzie w ostatecznym rozrachunku też ważyło. No i cenne jest też to, mimo wszystko, że to było nasze dziewiąte spotkanie bez porażki. We wcześniejszych spotkaniach widzę Fłódź wygrał z Brugbetem Termaliką Nieciecza 1-0, a Zagłębie Lubin pokonało Radamiak, Radomiaka również 1-0. Liderem tabeli Lech Poznań, który dziś zagra z GKS-em Katowice i ma punkt przewagi nad Zagłębiem Lubin oraz dwa nad trzecią Jagiellonią Białystok. Broniące tytułu siatkarki dewelopresu Rzeszów wygrały z BKS-em Bielsko-Biała 3-1 w meczu decydującym o awansie do finału Tauron Ligi. W całej serii półfinałowej Rzeszowianki zwyciężyły 2-1. do 1. Reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała w Gliwicach z Oleksandrą Olinikową 4-6-1-6 w spotkaniu rozgrywanego w ramach starcia Polska-Ukraina w Billie Jean King Cup. Ukraina wygrała tym samym całą rywalizację 4-0, ale już wcześniej przy stanie 3-0 zapewniła sobie grę w turnieju finałowym. Reprezentacja Polski pokonała w Gdyni w swoim ostatnim meczu Ruchby Europe Trophy Szwecję aż 72 do 3 i awansowała na poziom championship, z którego spadła w marcu dwa lata temu. W dwuletnich rozgrywkach biało-czerwoni zanotowali dziewięć zwycięstw i tylko jedną porażkę. Były chwile triumfu, pora więc na nagrody. Wczoraj wieczorem w Centrum Olimpijskim w Warszawie Polski Komitet Olimpijski wręczył nagrody bohaterom lutowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie Na tych igrzyskach polscy sportowcy sięgnęli po cztery medale, a Trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak opuszczał galę z mnóstwem nagród. Jednak stwierdził, że wie jak się z nimi zabrać. No Myślę, że aż takiego dużego problemu nie będzie. Nie jest to jakiś gabaryt tak jak narty czy, czy tego, tego podobne rzeczy. Polski Komitet Olimpijski nagrodził nie tylko medalistów, ale również zawodników, którzy zajęli miejsca punktowane, czyli także od czwartego do ósmego. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Pogoda. Przed nami dzień z niewielkim zachmurzeniem. Tylko na wschodzie i zachodzie kraju miejscami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 6 stopni w rejonie Półwyspu Helskiego, 10 na krańcach wschodnich na Pogórzu Karpat oraz miejscami na Wybrzeżu do 15 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północnym zachodzie i zachodzie chwilami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie rosnąć. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy stawy kości Cere. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Josera, we care, you grow.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 Potrójnie silny fungicyd Input Triple. Skutecznie zwalcza choroby podstawy źdźbła i mączniaka zapewniając zdrowy i obfity plon. Na kłos legendarne Prozaro. To specjalista w walce z chorobami liści i kłosa. Tylko teraz Input Triple i Prozaro taniej w zestawie. Szukaj u autoryzowanych dystrybutorów Bayer. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzedawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Reklama.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 Mmm. Program pierwszy Polskiego Radia jest 16 minut po godzinie 8. Familijna Jedynka. 12 dzień kwietnia, niedziela, święto Miłosierdzia Bożego. Agnieszka kozłowska łysko witam w ostatniej odsłonie familijnej jedynki. Ale zanim stałe punkty audycji, to odsłonimy, co Państwo sądzą na temat chrztu w wieku dorosłym, w ogóle świadomym przyjmowaniu sakramentów. Pani Krystyna pisze do nas, świadome przyjmowanie sakramentów to świadoma deklaracja, że Bóg jest naszym Panem. I jeszcze Pan Łukasz, moim zdaniem chrzest oprócz daru życia to najlepszy prezent, jaki dostajemy od rodziców. Natomiast chrzest dorosłych osób także jest czymś wspaniałym i pozytywnym. Wstępuje się do wspólnej katolickiej rodziny, moja kochana ciocia. Ania miała 38 lat, jak samodzielnie podjęła decyzję o swoim chrzcie. Teraz każdego dnia mówi, że nigdy w życiu nie była tak szczęśliwa i radosna. I widać to wszystko w jej twarzy czy zachowaniu. To tyle jeśli chodzi o chrzty w wieku dorosłym i nie tylko. A teraz mamy jeszcze zaproszenie dla Państwa na targi wydawców katolickich. 31 już targi odbędą się w Warszawie w dniach od 16, czyli od czwartku, od 16 kwietnia do 19 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących literaturę katolicką w Polsce, oferujące spotkania z autorami debaty oraz szeroki wybór książek. Organizatorzy przygotowali również propozycje dla młodszych czytelników, m.in. Rodzinną Akademię Czytania. Ważnym punktem tego wydarzenia będzie gala wręczenia Nagrody Fenix, która odbędzie się w sobotę w sali balowej Zamku Królewskiego. Jest to prestiżowe wyróżnienie honorujące najlepsze publikacje i inicjatywy wydawnicze ostatniego roku, a sama gala co roku gromadzi autorów, wydawców oraz przedstawicieli świata kultury i mediów. Także zapraszamy serdecznie już od czwartku, od czwartku w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. A teraz już czas na ważne sprawy. Małgorzata Glabisz-Pniewska i jej gość. W ubiegły czwartek Caritas Polska zorganizowała konferencję Kto nam poda szklankę wody? Polska rzeczywistość opieki paliatywnej i samotności w chorobie między systemem procedur a potrzebą bliskości. Jednym z prelegentów był gość dzisiejszych ważnych spraw, pan profesor Tomasz Dzierżanowski. Kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Hospicyjnej Caritas Polska. Obecnie nasze społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się. Czy właśnie my jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani na to zetknięcie ze starością, z chorobą, z cierpieniem? Bo z jednej strony o tym mówimy, z drugiej jest to taki temat, który każdy z nas chce odsunąć od siebie. A wiadomo, że to odsunięcie nie znaczy, że tego problemu nie będzie. Właśnie ta obserwacja pani redaktor jest bardzo trafna. My jako społeczeństwo traktujemy starość jako zło. Nie dostrzegamy, że starość jest tak samo ważnym elementem życia człowieka jak młodość. I z młodości czerpiemy bardzo wiele, ale i w starości nie bez przyczyny. To dawniej do władz rzymskich wybierano starców, stąd nazwa senat. Stary to nie znaczy niezgrabny, nie znaczy niedołężny, to znaczy mądry. Przecież poznawanie świata to nie jest tylko czerpanie samych przyjemności, jak Wiktor Frank powiedział, no jeżeli życie ma mieć w ogóle jakikolwiek sens, to muszą mieć go także cierpienie i umieranie, dlatego też musimy podejść do cierpienia człowieka, do cierpienia własnego przede wszystkim, do umierania, jako do niezbędnych, immanentnych elementów naszego życia, naszej egzystencji. Skoro tak, musimy się, tak jak Pani zauważyła, przygotować do tego, ale nie w sensie obrony, bo nie ma obrony przed starością. Należy przyjąć to jako fakt i przygotować się do przyjęcia niestety skutków starości, a więc przeciwdziałania przede wszystkim samotności. Wraz ze starzeniem się no, ubywa rówieśników, bo oni umierają, będzie coraz mniej relacji rówieśniczych, ale za to mogą być relacje rodzinne. Oczywiście w chwili obecnej mamy tragiczną sytuację, gdzie młode pokolenie nie nawiązuje kontaktu z pokoleniem starszym, gdzie wnukowie nie budują tej relacji z dziadkami, bo zamiast jechać na ferie do dziadka, pomóc mu na przykład w obowiązkach domowych, czy po prostu pobyć z nim to lepszą alternatywą jest nos w komputerze. To jak mają się te relacje budować? To, to jest być może odpowiedź, dlaczego w szpitalu ja nie obserwuję częstych wizyt wnuków, bo nie ma tych relacji z dziadkiem, nie ma zainteresowania również. Poza tym dochodzi do tabuizacji cierpienia, choroby i umierania. Wielu rodziców nie chce pokazywać tego dziadka, który czy babcie, który jest tak bardzo oszpecony przez chorobę, bo dziecko się przestraszy, bo jeszcze spać nie będzie. A prawda jest taka, kiedy dziecko samo zachoruje, czy jednak prędzej czy później dowie się o tej strasznej dla niego stronie życia to będzie nieprzygotowane i to nieprzygotowanie wynika właśnie z odsuwania dzieci i młodzieży od osób chorych. I te wzajemne relacje, dobre relacje tutaj Pan doktor wspomniał między dziadkami i wnukami, to są relacje, które trzeba budować całe życie wtedy, kiedy ci dziadkowie są zdrowi. Być może te relacje są zaburzone dużo wcześniej. Te relacje powinny być budowane wszędzie, na każdym etapie rozwoju. Zarówno młodego człowieka z rodzicem i z dziadkami. Nawet jeżeli dziadkowie już najczęściej nie mieszkają z młodymi osobami, no to przecież trzeba o to dbać. Trzeba dbać o relacje małżeńskie, trzeba dbać o relacje rówieśnicze. Te spotkania różnego rodzaju, kluby, stowarzyszenia, organizacje. To jest to miejsce, gdzie powinniśmy budować te nasze relacje a w sensie medycznym to jest bardzo ważną rzeczą funkcja wolontariatu. Wolontariat to jest jakby dobrowolne zdecydowanie się na pomaganie innym osobom. Wolontariat może mieć różne oblicza. To może być wolontariat opiekuńczy, kiedy wolontariusze przygotowują się do pielęgnacji pacjenta. To jest bardzo trudna praca, bardzo wymagająca i często niewdzięczna i czasami brzydko pachnąca również. Ale to może być wolontariat akcyjny, może być wolontariat organizacyjny, administracyjny. Naprawdę potrzeby są ogromne, żeby zbierać fundusze żeby wspierać, odwiedzać chorych. Myśląc o bólu najczęściej myślimy o tym bólu fizycznym, ale przecież jest również ból psychiczny, ale także duchowy, który nie jest tym samym. Ból duchowy to nie jest to samo co problemy psychiczne. Na czym ten ból duchowy polega u osób chorych? Założycielka dziedziny, którą jest medycyna paljatywna stworzyła model tak zwanego bólu totalnego, na który składają się przyczyny cierpienia w czterech obszarach, nazywanych umownie bólem fizycznym, bólem psychicznym, bólem społecznym, bólem duchowym. W tych czterech obszarach staramy się zapobiegać Wcześniej rozpoznawać i leczyć objawy, a więc rzeczywiście ból fizyczny, jaki znamy, wielu z nas przecież jego doświadcza, wielu z nas codziennie jego doświadcza, to jest bardzo podstawowa sprawa. Problemy psychiczne to są problemy głównie emocjonalne, to jest depresja, to jest reakcja depresyjna, reakcja lękowa przed tym, co ma nastąpić, ale szereg różnych jeszcze innych zaburzeń, ale mówiąc o bólu duchowym, i bólu społecznym, to sięgamy dużo głębiej. Ból duchowy dotyka najgłębszej sfery życia wewnętrznego każdego człowieka. Kiedy człowiek zbliża się do swojego kresu, zadaje sobie pytania egzystencjalnie ważne, o sprawy egzystencjalnie ważne, takie Czym dla mnie życie? Co to znaczy, że umieram? Co to znaczy? Czy to już jest koniec? Czy po śmierci istnieje jeszcze coś? Czy będę żył? Czy spotka mnie kara? Też tak niektórzy zadają te pytania i werbalizują te pytania także do lekarza. Dlatego bardzo ważna jest również opieka duchowa, sprawa na częściowo przez kapelanów dla tych pacjentów którzy przyjmują kapelanów którzy przynależą do kościoła, ale także przez specjalistów. W Polsce nie mamy takich specjalistów opieki duchowej jak to uczynił system brytyjski, ale częściowo psycholodzy u nas biorą to na swoje ramiona oraz lekarze. Odpowiadając na te pytania egzystencjalnie ważne. Te czwarta jeszcze obszar był społeczny. To jest utrata relacji, to jest samotność. Jesteśmy w chwili obecnej tłumem osób samotnych. Samotność to nie jest coś subiektywnego, co odczuwamy. Możemy odczuwać osamotnienie, ale samotność jest kategorią obiektywną, gdzie nie ma nikogo bliskiego obok. Mimo, że się mnóstwo osób kręci, to nikt nie jest przy danej osobie, nie nawiązuje tej relacji, nawet nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. To jest ta bezduszność systemu medycznego, który bardzo często funkcjonuje. Temu przeciwdziałamy tak, żeby żaden pacjent nie był anonimowy. Do tej samotności, którą ja obserwuję, a w Polsce obserwuję nie tyle samotność, ten problem samotności, co problem epidemii samotności, to trzeba tutaj jeszcze jedną rzecz dorzucić. W bardzo wielu przypadkach, Osoba samotna doświadcza najgorszego wykluczenia, jakim jest poczucie bycia niechcianym. Otóż nie ma nic gorszego w życiu człowieka, kiedy odczuwa, że nikt mnie nie chce. Nie tylko nie chce mnie leczyć, nie chce do mnie podejść, nie chce ze mną rozmawiać, po prostu mnie nikt nie chce. Czucie się niechcianym, takim bezwartościowym, nieistotnym dla tego świata, to jest najgorsze wykluczenie, na jakie możemy skazać człowieka. Nie wolno do tego dopuścić. I robimy wszystko, żeby przeciwdziałać, stąd właśnie wizyty wolontariuszy, stąd wizyty zwierząt, stąd są różnego rodzaju inne działania, które się podejmujemy. Polska jest jednym z trzech, z pięciu krajów, które są na szczycie, jeśli chodzi o rozwój opieki paliatywnej. Jesteśmy w tej czołówce z jednej strony, bo ta opieka paliatywna rozpoczęła się już dawno temu, jeszcze w latach 70 ale z drugiej strony mamy ogromne problemy. Caritas ma najwięcej domów, placówek opieki paliatywnej, ale też najwięcej problemów. Jesteśmy w czołówce, a tak do końca sobie z tym nie radzimy. Na czym ten nasz problem polega obecnie? Rzeczywiście Polska należy do ścisłej czołówki, ma więcej ośrodków opieki paliatywnej, których jest blisko 600 w Polsce. Jest to znacznie więcej w liczbie w stosunku nawet do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, znacznie bardziej ludnych krajów. Ale też trzeba jednak przyznać, że są oczywiście regiony, gdzie jest niedostatek, niedostateczna jest dostępność do opieki paliatywnej. Największym problemem w chwili obecnej jest niedobór kadr. Lekarzy, pielęgniarek. Tu musimy bardzo wiele jeszcze wysiłku włożyć, żeby wykształcić zwłaszcza lekarzy młodych, którzy by pracowali przez dziesiątki lat, a nie lekarzy, którzy zaczynają karierę w pracy w hospicju mając lat 50, gdzie tego życia zawodowego pozostało może 10-15 lat, a więc bardzo mało. Żeby to uczynić musimy przede wszystkim położyć nacisk na kształcenie studentów. W klinikach medycyny apeliatywnej te kliniki powinny być w każdym ośrodku uniwersyteckim w kraju. Powinniśmy także uczynić tą dziedzinę atrakcyjną finansowo, co się nie dzieje niestety. I osoby, które trafiają do opieki paliatywnej są powodowane raczej innymi czynnikami niż finansowy, bo jeżeli chodzi o tą finansową stronę, to taka młoda osoba zarobi dwa razy mniej niż chociażby na szpitalnym oddziale ratunkowym. Dwa, trzy razy nawet mniej. A przecież te osoby młode, jeżeli chcemy je przyciągnąć, to są osoby, które mają największe potrzeby finansowe, gdzie zakładają rodziny, potrzebują spłacić kredyty mieszkaniowe, mają ogromne wydatki i to dlatego też będą niestety z bólem serca, ale szły do innych dziedzin niż do medycyny paliatywnej. Te ostatnie dni, czyli starość, choroba to są takie momenty, jak już powiedzieliśmy, związane z bólem. Warto sobie uświadomić, że raczej życie bez bólu nie istnieje i właśnie w tym ostatnim momencie życia, w tych ostatnich dniach może być miejsce na refleksję nad życiem. Jak to możliwe, żeby się nie skupiać tylko na cierpieniu? Właśnie. Najważniejszym zadaniem lekarza medycyny peliatywnej, ale nie tylko lekarza, bo i psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki jest to, żeby uśmierzyć niepotrzebne cierpienie. My nie zabierzemy całego cierpienia. To jest niemożliwe, ale możemy sprowadzić go do natężenia, do stopnia dającego się znieść. I przede wszystkim chodzi o uśmierzenie bólu i innych objawów fizycznych, sprowadzenie ich do dającego się znieść natężenia, żeby pacjent nie myślał tylko o bólu czy duszności, tylko żeby miał to przestrzeń na refleksję nad swoim kończącym się życiem, żeby miał jakby oddech, żeby mógł swobodnie decydować o sobie, żeby mógł spełnić ostatnie swoje życzenia, których nie udało się w ciągu życia spełnić, żeby miał siły i chęć na spotkanie z drugim człowiekiem. A czy można odnaleźć sens życia na łożu śmierci? Można i bardzo często się zdarza, że to właśnie na łożu śmierci osoby umierające odnajdują swój własny sens życia, nadają znaczenie swojemu życiu. Są sytuacje niekiedy bardzo trudne, zdarzało mi się słyszeć od pacjenta, że panie doktorze, ale moje życie było beznadziejne, zmarnowałem życie przez alkohol, zniszczyłem rodzinę wszystkich, nic mnie nie czeka dobrego i tutaj jest bardzo ważne, żeby nakierować uwagę tych chorych, tych biednych osób na to, że powiedzieć tak, ma pan rację, być może właśnie tak jest. Ale teraz przed Panem najważniejszy egzamin, żeby Pan przyjął siebie takim, jakim Pan jest. Więc y, musimy zacząć przygodę z tą miłością od samych siebie, żeby siebie samych zaakceptować takim, jakim jesteśmy, pokochać, a następny zrobić, następny mały krok do wielkiej podróży jako jest miłość drugiego człowieka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem dzisiejszych ważnych spraw był profesor Tomasz Zierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Hospicyjnej Caritas Polska. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Serdecznie dziękuję Państwu i pani redaktor. Radio. Jedynka. 23 minuty zostały do godziny 9. W programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo familijnej jedynki, a my pozostajemy przy tematyce chrztów. Kardynał Vincent Nichols zwrócił ostatnio uwagę, że w Wielkiej Brytanii rośnie liczba osób, które podczas Wigilii Paschalnej przyjmują chrzest lub zostają przyjęte do wspólnoty Kościoła katolickiego. Jak napisał w diecezji Westminster, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ta podwoiła się, dodając, że nie chodzi tu jednak tylko o liczby. Temat ten podejmuje dziś Jonathan Laxmore, korespondent Katolik News Service oraz innych zachodnich mediów katolickich. Kiedy pod koniec zeszłego roku mój dawny znajomy z kościoła anglikańskiego ogłosił, że został katolikiem, było to kolejne drobne przypomnienie subtelnych zmian zachodzących w tym sekularyzowanym i skłóconym społeczeństwie. John Ford, emerytowany biskup z Exeter, był dziewiętnastym biskupem anglikańskim, który dołączył do kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii. Gdzie byli księży anglikańscy stanowią obecnie jedną trzecią wszystkich katolickich świętych. Wszyscy oni przeszli przez trudne doświadczenie, takie jak ich XIX-wieczny wzór do naśladowania, św. Jan Henry Newman, który jest obecny patronem konwertytów. To, że tak wiele stawia wiarą i przekonanie na pierwszym miejscu ponad światową karierę i materialne wygody, świadczy o zdrowym kościele, zdolnym do właściwego reagowania na współczesne wyzwanie. Chociaż liczby aktywnych członków anglikańskiego Kościoła Państwowego zmniejszyły się o ponad połowę w ciągu ostatnich 30 lat, populacja katolików w Wielkiej Brytanii utrzymuje się na stabilnym poziomie. Praktykujący katolicy przewyższają liczebnie swoje oficjalnie uprywilejowanych anglikańskich sąsiadów. Pod przewodnictwem nowej anglikańskiej arcybiskup Canterbury, Sarah Malali, pierwszej kobiety na tym stanowisku od 1400 letniej historii. Anglikański Kościół Anglii prawdopodobnie utrzyma ma swój rewizjonistyczny, liberalizujący kurs, co może jedynie pogłębić różnice między wyznaniami. Jeśli bardziej konserwatywni przywódcy 85-milionowej wspólnoty anglikańskiej na całym świecie z jej 42 -ma autonomicznymi kościołami narodowymi będą nadal grozić zerwaniu stosunków z arcybiskupem Canterbury. Globalny wpływ Kościoła Anglii ulegnie znacznemu zmniejszeniu, a raz z nim obniży dalsze zainteresowanie państwa brytyjskiego wspieraniem go. Nic dziwnego, że wielu obserwatorów przewiduje kolejną falę nawróceń katolickich, napędzoną papaczem dla Leona XIV, pierwszego anglojęzycznego papieża od ponad ośmiu wieków, oraz głośnymi wydarzeniami, tak jak proklamacja Newmana doktorem kościoła powszechnego w listopadzie ubiegłego roku, Radio jedynka z życia kościoła w Polsce i na świecie Dziś w serwisie powiemy m.in. o papieskiej modlitwie o pokój, o Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a także o pomocy w strefie gazy. Małgorzata Glabisz-Pniewska, zapraszam. Świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale darem, który zobowiązuje każdego ochrzczonego, aby dążył do doskonałej miłości, powiedział papież podczas Środowej Audiencji Ogólnej. Kontynuując omawianie konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Soboru Watykańskiego II, Leon XIV mówił w swej katechezie o świętości i radach ewangelicznych w Kościele. Zwracając się do naszych rodaków powiedział. i Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi. Niech jego zwycięstwo nad złem i śmiercią dodaje odwagi, zwłaszcza młodym, do wiernego kierowania się radami ewangelicznymi, szczególnie na drodze powołania do różnych form życia konsekrowanego. Wszystkich Was błogosławię. A tutti la mia Tegoroczne święta wielkanocne przebiegają pod znakiem konfliktu na Bliskim Wschodzie. W wielkanocnym orędziu Urbi et Orbi papież Leon XIV zaprosił wiernych do przybycia 11 kwietnia na plac Świętego Piotra aby wspólnie z nim modlić się w intencji pokoju dla świata udręczonego wojnami. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda również zaapelował o włączenie się w tę modlitwę. O jej sile i znaczeniu mówi przewodniczący Polskiej Sekcji Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Jan Witold Żelazny. Szczególnie nasi bracia w Libanie doświadczają w tym momencie grozy wojny, w ramach ataków na Hezbollah, jako odwetu za to, co się wydarzyło w czasie ataków irańskiego, w tym momencie Izrael de facto okupuje południową część Libanu, atakuje wszystkich tam będących, wzywając ich do opuszczenia, stworzenia sobie strefy buforowej. Ostrzało obejmuje także żołnierzy chociażby włoskich, co protestowały rząd włoski. Papież wzywa do modlitwy. Tylko modlitwa przed Księciem Pokoju może dać człowiekowi nadzieję. Kiedyś w Libanie patriarcha wezwał do tej modlitwy za kraj i okazało się, że ta modlitwa przywróciła temu krajowi jakąś normalność. Teraz wzywa nie tylko on, ale wzywa także przywódca całego Kościoła, wzywają przewodniczący episkopatów całego świata. Złączmy się w tej modlitwie. Pamiętajmy, podnieśmy nasze ręce także w imieniu tych, którzy tam w tym momencie myślą o swojej przyszłości i boją się o swoje jutro. Już jutro rozpocznie się jedenastodniowa, pierwsza podróż Leona XIV na kontynent afrykański. Pokój, współistnienie, wkład chrześcijan, rola kościoła w budowaniu kultury pokoju. To niektóre z tematów trzeciej podróży apostolskiej papieża Leona XIV, która zaprowadzi go do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej. Mateo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, wymienił je podczas czwartkowego briefingu w Watykańskim Biurze Prasowym. Ojciec Święty uda się do czterech krajów, które bardzo różnią się od siebie pod względem kulturowym, religijnym i językowym, zauważył Bruni, określając papieską wizytę w Afryce jako podróż przez bogactwo i różnorodność tego kontynentu pośród różnych narodów i światów. Zawieszenie broni w strefie gazy trwa już pół roku. Sytuacja humanitarna pozostaje nadal trudna. Funkcjonuje zaledwie 40% punktów medycznych, zaznacza Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. To zawieszenie broni trzeba byłoby wziąć w cudzysłów, bo każdego dnia giną tam palestynki i palestyńczycy, tych ofiar od 10 października było co najmniej 673, to oznacza, że jest ich około czterech dziennie. My odpowiadamy na kryzys humanitarny, który tam jest na miejscu. Kryzys humanitarny, bo ludzie żyją cały czas w przepełnionych namiotach, tymczasowych schronieniach. Cały czas mają bardzo ograniczony dostęp do czystej wody, do sanitariatów. Brak dostępu często do pełnowartościowej żywności. Cały czas też mamy do czynienia z ograniczeniami dostaw. Różnego rodzaju bardzo potrzebnych materiałów czy produktów na teren enklawy. Na takiej liście, którą Izrael stworzył, uznaje się tam za potencjalnie groźne takie produkty jak latarki, wózki inwalidzkie... Czy aparaty do USG. To jest dosyć absurdalne po prostu utrudnianie pomocy humanitarnej i to utrudnia ten powrót strefy gazy do normalności. Jesteśmy jako Polska Misja Medyczna zdeterminowani do tego, żeby pomagać dalej w strefie gazy. Będziemy chcieli jak najdłużej finansować właśnie Klinikę Leczenia RAN, która została otwarta przez szpital na ser, więc bardzo zachęcamy również do wsparcia tych potrzebujących mieszkańców strefy gazy na miejscu. Jutro obchodzić będziemy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został on ustanowiony, by oddać hołd ofiarom zbrodni dokonanej przez NKWD na blisko 22 tysiącach obywateli II Rzeczypospolitej, oficerach Wojska Polskiego, policjantach, funkcjonariuszach Straży Więziennej i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz przedstawicielach polskich elit. Warszawskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się już wczoraj, mówi Krzysztof Stępkowski, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego. W Ordynariacie Polowym została zorganizowana konferencja naukowa na temat śmierci, na temat męczeństwa kapelanów, którzy zginęli w ramach Zbrodni Katyńskiej. Odbyły się dwie sesje naukowe z udziałem historyków, teologów, duchownych, które mówiły nie tylko może o samej zbrodni i ofiarach, ale także o w ogóle losach duchownych w sowieckiej niewoli, o funkcjonowaniu duszpasterstwa wojskowego, a także o samych procesach beatyfikacyjnych duchownych w XIX i XX wieku. W tej chwili w ordynariacie Polowym toczy się faza wstępna procesu 29 kapelanów katyńskich. No i ten temat jakby szczególnie jest w ordynariacie Polowym podejmowany. Wiele uroczystości odbędzie się dzisiaj w kościołach garnizonowych, w kaplicach, no w miejscach, gdzie są sprawowane msze święte będą przywoływane ofiary zbrodni katyńskiej. W wielu też kościołach znajdują się miejsca upamiętnień i przy wielu kościołach garnizonowych, przy wielu parafiach wojskowych, funkcjonują środowiska, które pielęgnują pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej. Takim szczególnym momentem będzie dzisiaj msza o godzinie dziesiątej w Muzeum Katyńskim, miejscu, w które gromadzi pamiątki, które o zbrodni katyńskiej opowiada. Po mszy odbędzie się apel pamięci, a także złożenie kwiatów i zniczy pod epitafium katyńskim na terenie muzeum. Podobnie jak w poprzednich latach przejdzie też ulicami Warszawy katyński marsz cieni i pod katedrą polową jest taka stacja, takie zatrzymanie się tego marszu, gdzie właśnie wspominani są duchowni, którzy zostali zamordowani w ramach zbrodni katyńskiej. Serwis z życia kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Małgorzata glabi szpniewska. And forgive, love one another in the power of his name. Jesus didn't say, Be nice, Jesus died to pay the price. The Lord wants mercy, not a selfish. Za pięć minut będzie godzina dziewiąta i tak oto powoli zbliżamy się do końca familijnej jedynki. A dziś Święto Miłosierdzia Bożego, które obchodzimy tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw kardynał Franciszek Macharski dla Archidiecezji Krakowskiej, a na prośbę Episkopatu Polski ojciec święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież ogłosił to święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Przypomnijmy zatem je, jego słowa wypowiedziane w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 1997 roku. Oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium, aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość, ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to, nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. A jeżeli szczerym sercem odpowie: Jezu, ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków, orędzie miłosierdzia Bożego. Zawsze było mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała to orędzie w tragiczne doświadczenia II wojny światowej. W tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu. Nieustannie proszę Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Słońce za oknem, dzień coraz dłuższy i podobno ma być coraz cieplej, czego więcej można chcieć. Zatem dobrej niedzieli Państwu życzymy Sylwia Słukowska, Miłosz Duda i Agnieszka Kozłowska. Łysko, do usłyszenia. Polskie Radio Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. Skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi biskup Krzysztof Chudzio.